Bajanie przy kominku Otfried Prossler Malutka czarownica Część druga Wichura Malutka czarownica ślęczała teraz nad księgą czarów nie sześć, ale całe siedem godzin dziennie. Do egzaminu, jaki ją czekał, chciała mieć w głowie wszystko, czego można wymagać od dobrej czarownicy. Uczenie się nie sprawiało jej trudności, była przecież jeszcze taka młoda. To też wkrótce umiała na pamięć wszystkie ważniejsze sztuczki czarnoksięskie. Czasem wybierała się na niewielką przechadzkę. Po tylu godzinach pilnej nauki potrzebowała jakiejś odmiany. Od kiedy miała nową miotłę, chętnie spacerowała po lesie. Chodzenie na własnych nogach z własnej woli to wielka przyjemność. Pewnego razu podczas takiej wędrówki z krukiem Abraksasem spotkała w lesie trzy stare kobiety. Niosły na plecach wielkie kosze i spoglądały pod nogi, jakby czegoś szukały. – Czego szukacie? – zapytała malutka czarownica. – Szukamy suchej kory i obłamanych gałęzi – odpowiedziała jedna z kobiet. – Ale nie mamy szczęścia. Beztrchnęła druga. Las jest jak wymieciony. Długo już tak szukacie? Od wczesnego rana, powiedziała trzecia kobiecina. Szukamy, szukamy i nie nazbierałyśmy razem nawet pół kosza. Czym będziemy zimą palić w piecu? Malutka czarownica rzuciła okiem na prawie puste kosze, w których było tylko po parę suchych patyków. Hmm. – Rozumiem, dlaczego macie takie smutne miny, ale co się stało, że nie możecie nic znaleźć? – To wina wiatru. – Wiatru? – zawołała czarownica. – Cóż on ma z tym wspólnego? – Nie chce wiać – wyjaśniła jedna z kobiet. – A kiedy wiatr nie wieje, suche gałęzie nie spadają z drzewa na ziemię – dodała druga. Hmm, – A więc to tak – powiedziała malutka czarownica – Dużo bym dała za to, żebym umiała czarować, dorzuciła trzecia. Zaraz by tu powiał wiatr, jak się patrzy, ale niestety nie potrafię. To prawda, powiedziała malutka czarownica. Ty rzeczywiście tego nie potrafisz. Trzy kobiety postanowiły wracać do domu. Nie warto dalej szukać, orzekły. Nie znajdziemy nic, dopóki nie będzie silnego wiatru. – Do widzenia! Do – widzenia. odparła malutka czarownica i zaczekała, aż kobiety się oddalą. – Czy nie można by im było pomóc? – zapytał cicho Abraksas. Malutka czarownica roześmiała się. <śmiech> – Właśnie o tym myślę, ale trzymaj się mocno, bo cię zdmuchnie. Wywołanie wiatru było dla malutkiej czarownicy dziecinną zabawą. Gwiznęła przez zęby i natychmiast podniosła się wichura. Ale co za wichura? Cały las się trząsł. Ze wszystkich drzew leciały na ziemię małe suche gałązki, kawałki kory i grube gałęzie. Zbieraczki chrustu przestraszone schowały głowy w ramiona. Obiema rękami trzymały mocno swoje spódnice. Niewiele brakowało, żeby wichura je porwała, ale malutka czarownica nie dopuściła do tego. – Dosyć! – zawołała. – Przestań! Wiatr natychmiast ustał. Zbieraczki chrustu trwożliwie rozejrzały się dookoła. Zobaczyły, że w lesie jest pełno obłamanych, suchych gałęzi. – Co za szczęście! – wołały. – Tyle chrustu naraz. Wystarczy nam na wiele tygodni. Zgarniały całe naręcza i pakowały do koszy. A potem uradowane powędrowały do domu. Malutka czarownica spoglądała za nimi z uśmiechem. Kruk Abraksas też był zadowolony. Dziobnął ją w ramię i powiedział. Nieźle jak na początek. Wydaje mi się, że naprawdę potrafisz zostać dobrą czarownicą. Naprzód synku. Od tej pory malutka czarownica zawsze się już troszczyła, aby zbieraczki chrustu nigdy nie wracały do domu z pustymi koszami. To też miały dobry humor i przy spotkaniu z nią mówiły z uśmiechem: W tym roku zbieranie drzewa jest prawdziwą przyjemnością, warto chodzić do lasu. Bardzo więc była zdziwiona, kiedy pewnego dnia spotkała trzy znajome kobiety zapłakane i z pustymi koszami. Przecież poprzedniego wieczoru wyczarowała silny wiatr, i suchych gałązek i kory nie brakowało. Posłuchaj, co nam się wydarzyło! szlochały kobiety. Nowy leśniczy zabronił zbierania chrustu, wysypał nam pełne kosze i zagroził, że następnym razem każe nas aresztować. A to się popisał, powiedziała malutka czarownica. Skąd mu to przyszło do głowy? Jest złym człowiekiem, wołały kobiety. Dawny leśniczy pozwalał zbierać chrust, a nowemu to się nie podoba. Nie wyobrażasz sobie, jak na nas wrzeszczał. Koniec na zawsze staniem opałem. Kobiety zaczęły znowu płakać, ale malutka czarownica pocieszyła je. Zobaczycie, że nowy leśniczy się poprawi. Przemówię mu do rozsądku. A jak to zrobisz? Dopytywały się kobiety. Znajdę sposób. Idźcie do domu i nie martwcie się. Od jutra nowy leśniczy pozwoli wam zbierać tyle chrustu, ile potraficie udźwignąć. Kiedy kobiety odeszły, malutka czarownica w mgnieniu oka wyczarowała kosz napełniony chrustem. Postawiła go na skraju drogi i usiadła obok, jakby odpoczywała po zbieraniu gałęzi. Nie musiała długo czekać, gdy nadszedł nowy leśniczy. Poznała go od razu po zielonej kurczce i strzelbie i skórzanej torbie myśliwskiej. – Ha! – zawołał leśniczy. – Jeszcze jedna. Co tu robisz? – – Odpoczywam – powiedziała malutka czarownica. – Kosz jest taki ciężki, że muszę troszkę odsapnąć. – Nie wiesz, że zbieranie chrustu jest zabronione? – Nie. Skąd mam o tym wiedzieć? – Ale teraz już wiesz – fuknął leśniczy. – Wysypuj chrust i wynoś się stąd. – Mam opróżnić kosz? Kochany panie leśniczy, niech się pan zlituje nie może pan zrobić tego starej kobiecie. Zaraz ci pokażę, co mogę zrobić, wrzasnął leśniczy i złapał za kosz, żeby go wysypać. Wtedy malutka czarownica powiedziała – Niech pan to zostawi. Leśniczy był wściekły. Chciał krzyknąć – każe cię zamknąć, ale zamiast tego powiedział – Stokrotnie przepraszam, żartowałem. Oczywiście, że możesz zatrzymać chrust. – Jak to się stało? – myślał zmieszany. – Powiedziałem przecież zupełnie coś innego, niż chciałem. – Nie mógł wiedzieć, że były to czary. – Widzisz, synku, to mi się podoba – rzekła czarownica. – Gdyby jeszcze ten kosz nie był taki ciężki. – Czy mam ci pomóc? – zapytał leśniczy. – Mógłbym ten chrost zanieść ci do domu? – – Naprawdę, synku? – roześmiała się. – Jak to ładnie z twojej strony. Co za uprzejmy młody człowiek. – Co też ja plotę, zupełnie siebie nie poznaję – myślał nowy leśniczy i wbrew swojej woli załadował sobie ciężki kosz na plecy. – Mateczko – rzekł po chwili. – Jeśli jesteś zmęczona, możesz usiąść na koszu. – Mówisz to poważnie? – zapytała malutka czarownica. Leśniczy był bliski rozpaczy, gdy usłyszał siebie odpowiadającego grzecznie. – Ależ oczywiście, proszę cię, właśnie na górę. Malutka czarownica nie dała sobie tego dwa razy powtarzać. Wskoczyła jednym susem na kosz, a kruk przycupnął na jej ramieniu. – Możemy ruszać naprzód. Leśniczy chętnie posłałby kosz razem ze zbieraczką chrustu i krukiem tam, gdzie pieprz rośnie, ale był bezradny. Musiał dźwigać posłusznie obładowany niby osioł. – Proszę przed ciebie, – wołał Abraksas. – I szybciej, mój osiołku, szybciej, bo będę cię musiał dziobnąć w siedzenie. Nowemu leśniczemu robiło się na zmianę to zimno, to gorąco. Biegł kłusem bez przerwy i wkrótce ociekał potem. Język wywiesił na całą długość. Zgubił swój zielony kapelusz i skórzaną torbę. Również strzelba gdzieś mu upadła. Biegał tak po całym lesie, a kruk braksa skomenderował. – Na lewo, tam za rowem, na prawo i dalej, pod górę. Kiedy się wreszcie znaleźli przed domem czarownicy, leśniczy z trudem trzymał się na nogach. Malutka czarownica nie miała dla niego litości. – A może byś mi, synku, uporąbał te gałęzie na drobne kawałki? – zapytała. – porąbie ba, bardzo chętnie i ułożę pod ścianą! – ledwo wydyszał leśniczy i wziął się do roboty. Kiedy skończył rąbanie, zajęło mu sporo czasu. Malutka czarownica powiedziała. – Teraz możesz wracać do domu. Dziękuję ci, synku. Tak miłego leśniczego jak ty rzadko się spotyka. Zbieraczki chrustu ogromnie będą się cieszyły. Myślę, że dla wszystkich jesteś taki uczynny. Nowy leśniczy skinął głową. Zmęczony powlókł się do swojej leśniczówki. Od tej pory każdą zbieraczkę chrustu omijał z daleka. Malutka czarownica często śmiała się z tego żartu. Zawsze będę tak postępować oświadczyła krukowi. Pomagać ludziom, a dawać nauczkę złym. To mi się podoba. A Braksas odrzekł. Czy to konieczne? Powinnaś raczej być dobra, bez żadnych kawałów. A, to jest takie nudne, powiedziała psotnica. Papierowe kwiaty Pewnego razu malutka czarownica wybrała się do miasta. Chciała się rozejrzeć po targu, który co tydzień tam się odbywał. – Świetnie! – zawołał uradowany Abraksas. – Pojadę z tobą. W lesie czuję się samotny. Jest tu wiele drzew, ale mało ludzi. W mieście podczas targu jest akurat odwrotnie. Nie mogli jednak na plac targowy dolecieć na miotle, żeby nie wywoływać zamieszania wśród ludzi, co mogło nawet ściągnąć im na kark policję. Schowali więc miotłę we włanie zboża na skraju miasta i poszli dalej pieszo. Na placu targowym tłoczyły się już wokół straganów gospodynie domowe, służące kobiety wiejskie i kucharki. Żony ogrodników zachwalały głośno swoją zieleninę. Handlarze owocami wołali kupujcie jabłka, poskop i gruszki bery. Żony rybaków oferowały solone śledzie. Wędliniarz gorące parówki, a garncaż gliniane dzbanki i miski, ustawione na słomianej macie. Tu wołano – kiszona kapusta! Gdzie indziej – arbuzy dynie! Proszę brać i wybierać! Najgłośniejszy był tani Jakub. Stał na najwyższym stopniu studni rynkowej, stukał młotkiem w swój zawieszony na brzuchu kramik i krzyczał na całe gardło – – Kupujcie, ludzie, kupujcie. Dzisiaj u mnie tanio. Oddaję wszystko za pół ceny – sznurowadła, tabaka, szalki, brzytwy, szczotki do zębów, klamry do włosów, ścierki do garnków, pasta do butów i sok czosnku. – Proszę bliżej, kupujcie. Tu jest tani Jakub. Malutka czarownica cieszyła się z tego rozgardiaszu. Pozwalała się unosić i w różne strony. W jednym miejscu spróbowała gruszek, w innym kiszonej kapusty, a u taniego Jakuba kupiła za parę groszy zapalniczkę, a jako dodatek otrzymała pierścionek ze szklanym oczkiem. – Dziękuję pięknie – powiedziała. – Proszę bardzo, zawsze do państwa usług. Kupujcie, kupujcie u taniego Jakuba. W kącie, w najbardziej oddalonym miejscu placu, stała milcząca i smutna blada dziewczynka z koszem pełnym papierowych kwiatów. Ludzie mijali ją obojętnie. Nikt niczego nie kupował u tak niepozornej istoty. Hmm, żal mi tego biednego dzieciaka, rzekł kruk Abraksas. Może byś się nim zajęła? Malutka czarownica utorowała sobie drogę przez tłum i zapytała dziewczynkę. Nie możesz sprzedać tych kwiatów? Ach, powiedziała mała. Kto wlecie kupi sztuczne kwiaty? Jeżeli wieczorem nie przyniosę pieniędzy, mama będzie znowu płakała, bo nie będzie mogła kupić nam chleba. Mam jeszcze siedmioro rodzeństwa, ojciec umarł ostatnio jemy. Robimy te papierowe kwiaty, ale nikt ich nie chce kupować. Malutka czarownica słuchała dziewczynki ze współczuciem i zastanawiała się, jak mogłaby jej pomóc. Po chwili wpadła na pomysł i powiedziała. – Nie rozumiem, dlaczego ludzie nie kupują tych kwiatów. Przecież tak ładnie pachną. – Pachną? – dziewczynka spojrzała z niedowierzaniem. – Czy papierowe kwiaty mogą pachnieć? – Oczywiście – zapewniła ją poważnie malutka czarownica. – Pachną ładniej niż prawdziwe kwiaty. Nie czujesz tego? – Papierowe kwiaty rzeczywiście pachniały. Zauważyła to nie tylko mała sprzedawczyni, Ludzie na placu targowym zaczęli pociągać nosami. – Co to tak pachnie? – pytali jedni przez drugich. – Mówi pan, że papierowe kwiaty? Nie do uwierzenia. – Czy można jeszcze dostać? Muszę sobie kilka kupić. Czy są drogie? Kto tylko miał nos i nogi, śpieszył do kąta, gdzie stała mała sprzedawczyni. Biegły gospodynie domowe, kucharki i wiejskie kobiety, wszyscy Żony rybaków zostawiły swoje solone śledzie, wędliniarz kocioł z parówkami, żony ogrodników warzywa. Wszyscy, dosłownie wszyscy, tłoczyli się teraz wokół kosza z papierowymi kwiatami. Nawet tani Jakub przybiegł ze swoim przenośnym kramikiem, ponieważ przybiegł ostatni, wspiął się na palce i złożył dłonie w trąbkę. – Halo? – krzyczał nad głowami ludzi. – Słyszysz mnie, dziewczynko z kwiatami? – Tu tani Jakub. Zostaw koniecznie parę kwiatów dla mnie. Zostaw chociaż jeden, słyszysz? Chociaż jeden. Nie, nie, nie. Nikogo nie wyróżniać. Nawet taniego Jakuba, wołali ludzie, którzy stali z przodu. Sprzedawaj kwiaty według kolejności, tak jak stoimy. Szczęście, że jesteśmy z przodu, myśleli sobie. Kwiatów nie starczy dla wszystkich. Ostatni odejdą z kwitkiem. Dziewczynka sprzedawała i sprzedawała, a kwiatów w koszyku nie ubywało. Starczyło dla wszystkich, którzy chcieli je kupić, nawet dla taniego Jakuba. – Jak to się dzieje? – pytali się nawzajem zdumieni ludzie, ale tego nie wiedziała nawet sama sprzedawczyni. Jedynie malutka czarownica mogłaby to wyjaśnić, ale ona wraz z Abraksasem już dawno wymknęła się z targu. Domy miasteczka zostały za nimi. Zaraz dotrą do miejsca, gdzie ukryli miotłę. Malutka czarownica, myśląc o dziewczynce z kwiatami, uśmiechała się do siebie. Nagle kruk Abraksas stuknął ją dziobem i pokazał czarną chmurę na niebie, która szybko się oddalała. Nie byłoby to nic szczególnego, gdyby z chmury nie wydostawał się kawałek miotły. Popatrz, ciotka Rumbrumtrach. To stare straszydło na pewno cię szpiegowało. – Nic się przed nią nie ukryje – mruknęła malutka czarownica. – Przecież nie musisz niczego przed nią ukrywać – rzekł mądry kruk. – A zwłaszcza tego, co dziś uczyniłaś? Dobra nauczka. Deszcz padał bez przerwy przez kilka dni z rzędu. Malutkiej czarownicy nie zostawało nic innego do roboty, jak siedzieć w swoim domku i ziewając czekać na poprawę pogody. Dla rozrywki czarowała to Jowo. Wałek do ciasta musiał tańczyć walca z pogrzebaczem na kuchennej płycie. Śmietniczka wywijała koziołki, a maselnica stanęła na głowie. Ale to wszystko nie poprawiło humoru malutkiej czarownicy. też, gdy wreszcie pokazało się słońce, nic nie mogło utrzymać jej w domu. – Dalej! – zawołała raźno. – Jazda przez komin. Muszę zobaczyć, czy nie trzeba gdzieś czegoś zaczarować. – Pomyśl przede wszystkim o zrobieniu czegoś dobrego – przypomniał Abraksas. Polecili razem nad lasem i nad łąkami, gdzie lśniły jeszcze kałuże wody. Polne drogi były rozmiękłe i wieśniacy człapali po kolana w błocie. Na szosie też było niewiele lepiej. Właśnie nadjeżdżał z miasta wóz zaprzężony w dwa konie, załadowany beczkami z piwem. Ledwie się posuwał po złej drodze. Koniom piana kapała z pysków. Były ogromnie zmęczone ciężkim ładunkiem, ale woźnicy, który siedział na wozie, jazda wydawała się za wolna. – Wio! Ciągnijcie prędzej, bydlaki! I niemiłosiernie, bez przerwy, bił konie batem. – Coś niesłychanego! – zakrakał oburzony Abraksas. – Co za grubianin! Wali konie jak katowski parowek! Czy można spokojnie na to patrzeć? – Nie martw się! – odpowiedziała malutka czarownica. – Już on się tego oduczy. Lecieli nad zaprzęgiem aż do najbliższej wsi, gdzie wóz zatrzymał się przed gospodą pod lwią grzywą. Woźnica wyładował parę beczek piwa, Przetoczył je przez podwórze do piwnicy i poszedł do gospody, aby zamówić sobie coś do jedzenia. Zgrzany, zmordowane konie zostawił w zaprzęgu. Nie dostały nawet odrobiny siana czy owsa. Malutka czarownica poczekała za szopą, aż woźnica zniknął w gospodzie, a potem podbiegła do szkap i zapytała je w końskim języku. Czy on zawsze tak się źle z wami obchodzi? Zawsze – stwierdziły konie. – A gdybyś go zobaczyła, kiedy jest pijany albo wściekły, tłucze nas wtedy nawet trzonkiem bata. Przyjrzyj się blizną na naszej skórze, a sama się przekonasz. – To wstyd i hańba – powiedziała malutka czarownica. – zasłużył sobie na dobrą nauczkę. Czy mi pomożecie, żeby ją dostał? – Dobrze. Czego od nas żądasz? – Nie ruszajcie się z miejsca, kiedy wróci – i będzie chciał odjechać, ani na krok. – O, za dużo od nas wymagasz – zlękły się konie. – Przecież on nas stłucze na kwaśne jabłko. – Obiecuję – powiedziała malutka czarownica – że nic wam się nie stanie. Podeszła do wozu, sięgnęła po bat i zawiązała węzeł na jego końcu. To było wszystko. Mogła teraz spokojnie wrócić za szopę i czekać, co się będzie dalej działo. Potem woźnica wyszedł z gospody, gdzie najadł się i napił. Zadowolony z siebie kroczył przez podworze i głośno gwizdał. Wlazł na kozioł, wziął lejce w lewą rękę, a prawą zgodnie z przyzwyczajeniem chwycił za bat. Wio! Smoknął językiem i chciał odjechać. Kiedy konie nie ruszyły się z miejsca, rozłościł się. – Poczekajcie, leniuchy, już ja wam pomogę! – krzyknął i zamachnął się szeroko batem. Ale nie koniom dostało się to uderzenie. Rzemień zakołysał się i ciachnął po uszach woźnicę. Niech to diabli! – zaklął i zamachnął się po raz drugi. Lecz i teraz nie poszło mu lepiej. Opanowała go wtedy ślepa wściekłość. Skoczył na równe nogi i wywijał batem jak szalony, ale… Wszystkie ciosy trafiały w niego, w kark, w twarz, w palce, w ramiona, w plecy i w siedzenie. – Do sto piorunów! – ryknął w końcu. – Tego nie daruję! Chwycił Biczysko za drugi koniec i uderzył z dziką wściekłością. Ale tylko raz, bo Biczysko trafiło go tak mocno w nos, że aż mu krew pociekła. Krzyknął głośno. bat wypadł mu z rąk. Przed oczyma zrobiło mu się ciemno i musiał się oprzeć, żeby nie upaść. Kiedy po jakimś czasie wrócił do przytomności, malutka czarownica stała obok wozu. – Jeżeli jeszcze raz weźmiesz bat do ręki, zagroziła mu, spotka cię to samo, zapisz to sobie na czole, a teraz odjeżdżaj, precz z moich oczu, wio! Na jej znak konie ruszyły posłusznie, ciągnąc wóz. Jeden zarżał, Dziękujemy pięknie. A drugi parsknął radośnie i podrzucił łbem. Woźnica siedział na koźle i wyglądał jak półtora nieszczęścia. Obmacywał rozbity nos i przysięgał sobie. Już nigdy w życiu nie dotknę żadnego bata. Koniec części drugiej. A że mamy nowy rok, życzę wam wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku. I do zasłuchania w kolejnych słuchanockach, które czytam ja, Oliwia.